Najgorsze są powroty do byłego chłopaka, do byłej dziewczyny, do domu po imprezie, ale chyba najgorszymi powrotami są powroty z wakacji do domu. Kiedy wypoczęci, opaleni, uśmiechnięci, czasem zmęczeni kilkunastogodzinną podróżą właśnie do domu, mimo wszystko, mimo wszystko żałujemy, że wakacje już się skończyły. I myślę, że to jest właśnie według mnie najgorszy, najgorszy rodzaj powrotu, czyli powrót po wakacjach do domu. Serdecznie witam Was w kolejnym podcaście, tym razem już nie z wakacji, już nie z Panamy, z miasta, w którym przez ostatnie prawie 8 lat przyszło mi żyć. Z miasta, które jest chyba najbrzyższym miejscem, w jakim udało mi się żyć. Ale samo miejsce, w którym żyję, jest całkiem, całkiem... Mówię o dzielnicy, mówię o najbliższym otoczeniu, aczkolwiek mówię miasto. Miasto jest okropne. Okropne są też gołębie, których coraz więcej na ulicach. Gołębie siedliskiem wszelakich chorób i syfu i całego. I, i dzisiaj chyba będzie taki podcast troszeczkę marudzący. Tak myślę jakoś, bo takim mnie jakoś właśnie nastrój dopadł po tym wszystkim, po tym powrocie po tym spotkaniu z najbrzydszym miastem, w jakim udało mi się żyć. Ktoś się spyta, dlaczego kurde Dawidziński mieszkasz w tym mieście, skoro Ci się nie podoba. To nie jest tak. To, to, to nie jest taka prosta odpowiedź. Miasto jest ohydne, ale dzielnica, w której mieszkam jest całkiem, całkiem i myślę, że myślę właśnie, że to rekompensuje ten cały syf, no bo jestem może takim trochę wizualnym pedantem, takim troszeczkę człowiekiem, który chciałby, żeby wszędzie krawężniki były proste, żeby nie było dziur w asfalcie, żeby drogi rowerowe były wszędzie miłe i sympatyczne, żeby gołębie nie były syfiarzami, żeby liście, które opadają z drzew były szybko uprzątnięte i takie, takie właśnie moje podejście do świata czasem wyidealizowane, ale, ale tak to wygląda. Powrót do domu z wakacji ciężki jest. Powrót od lekarza też nie jest najlepszy. Niestety czas umierać. Jeszcze nie dziś, nie w tym roku, pewnie nie w przyszłym, ale jak to powiedział pewien chirurg kiedyś, kroi mi się operacja. No i cóż, położą mnie pewnie na brzuchu, wytną wszystko z tyłu, co mam. Jedną nerkę, drugą nerkę różne inne tam przewody, oczowody i różne inne potwory zastąpię jak się uda innym jak się nie uda to myślę, że jesień tego roku przepraszam za ten uśmiech znowu taki sarkastyczny ale jesień tego roku może być moją ostatnią jesienią jeśli, jeśli coś nie pójdzie zgodnie z z, z, z z procedurą operacji no ale zobaczymy, na razie na, nie chuchajmy na zimne nie, to się mówi inaczej. To się mówi, nie kochajmy na, na gorące. A, bo jakoś tak, no widzicie, z tej całej kupawki z tego mojego y, załamania nerwowego y, wychodzi tak, że, że y, mam jakąś głupawkę. Zatem miasto. Miasto brzydkie. Dzielnica. Może być, nie marudzę. I y, y, y, cóż. Prawie 8 lat za parę miesięcy tak sobie myślę, że ten czas zapierdala, cholera czasem za szybko, że zanim się człowiek oglądnie, mija 8, 8 lat. Tak mi właśnie naszło na takie wspomnienia, może lekko mordzące, bo właśnie, właśnie w maju, właśnie, właśnie mniej więcej o tej porze, te 8 lat temu nabyłem w drodze kupne bilety na samolot, na świętej pamięci Air Polonie. No i to już było przesądzone, że zmienią miejsce zamieszkania. Tak jak powiedziałem w podcaście u redaktora Marka, ostatni podnośnik o kanale panamskim, lubię podróżować, ale... ale czasem tego podróżowania jest za dużo, czasem jeżdżenia jest za dużo i w końcu chciałbym gdzieś nie powiem, że na stare lata spocząć moje stare kości zwalić gdzieś na jakąś kanapę w jakimś super fajnym miejscu, ale czasem wydaje mi się, że, że czas już pomyśleć, żeby usiąść, żeby przestać się kręcić, przestać jeździć, szukać swego miejsca i po prostu pojechać raz ostatni i zostać, kupić bilet w jedną stronę i, i, i zostać, bo, bo Dublin chyba nie jest moim miejscem, Dublin raczej na pewno nie jest moim miejscem i myślę, że tutaj pomimo tego, że już mam o wiele więcej znajomych, przyjaciół nawet i, i dobrych kontaktów niż w Polsce zostawiłem, to myślę, że będzie czas, żeby zmienić to wszystko, będzie czas, żeby, żeby przemyśleć pewne decyzje i jak już wspomniałem, jeśli uda mi się przeżyć jesień tego roku, to będzie trzeba pomyśleć o jesieni mego życia, gdzie ją spędzić, aczkolwiek może troszeczkę przesadzam, może troszeczkę wariuję z tym, z tym mówieniem o jesieni, ale tak mnie ostatnio nosi, żeby, żeby gdzieś coś zrobić w końcu dobrego, porządnego i nie zastanawiać się nad tym, co zostawiłem w przeszłości, czyli bardziej myśleć o przeszłości. Nie chcę w tym podcaście dzisiaj marudzić, aczkolwiek mam jakiś taki nastrój. Mówię, że bagaże z wakacji rozpakowane, potem wizyta u doktora i wyniki nie takie, jak powinny być. I to wszystko się cholera pieprzy. I czemu cholera nie może być dobrze, albo przynajmniej porządnie. Zeszły rok był fantastyczny. Naprawdę dawno nie miałem takiego dobrego roku, jak i w pracy, jak i towarzysko i, i, i nie tylko. A w tym roku jakoś cholera nic się nie wiąże, nic się nie składa i... i, i... No nie wiem, no jakoś cholera. Ja wierzę, mówiąc szczerze, w coś takiego, w taką naturalną selekcję, w takie coś, że jeśli jednego roku jest super dobrze i super się wszystko układa, to następnego roku na pewno się musi wszystko spierdolić i musi to wszystko wyjść, jak to w naturze, to w rzeczy bywa na zero. Więc z ciężkim sercem, z ciężkim, bo mam takie dziśnienie, jakieś lekki mi lekarz przypisał, po których nie za dobrze się czuję i jakiś jestem zimny, oś ziębu i dziewczyny mówią mi i już nie grzeję w nocy, tak jak zwykłem to robić. W każdym razie żeby, żeby uratować te nerki, żeby jakoś tam wszystko z nimi było w miarę ok muszę brać jakieś pieprzone lekarstwa, które przyprawiają mi o zawrót głowy i depresję i prokrastynację i różne inne takie depresyjne rzeczy, więc więc więc tylko ten podcast Laki będzie tylko ten odcinek następnym moment, moment. mówiłem, żeby nie jeździć, żeby, żeby nie latać żeby kurde zostać w jednym miejscu ale następny odcinek następne kilka odcinków zapraszam do Polski do Poznania mojego no i cóż następny odcinek myślę, że będzie ciekawy muszę zacząć go montować i zobaczymy co z tego będzie powolutku, powolutku to wszystko składać bo tak się stało, że skoczę na chwilę na euro, zobaczymy co w Poznaniu u moich dobrych znajomych, mam spotkania z trzema przemiłymi dziewczynami mam umówione spotkanie na Dzień Dziecka z Hugo, zobaczymy jak to wyjdzie wpadnę do mojej siostry której też już dawno nie widziałem, porozmawiam z innymi dziewczynami i chłopakami o euro i o innych sprawach więc myślę, że dużą część czerwca na pewno spędzimy w Poznaniu właśnie porozmawiajmy o tym co będzie nie o tym co było, czyli Panama podróż, kolejna życia a teraz hmm, plan do jesieni, zobaczymy jak to będzie czyli na pewno w czerwcu będzie Poznań i euro i sportowe różne inne takie rzeczy zobaczymy co się uda nagrać, z kim się uda spotkać potem myślę Hmm, też jest plan znowu wam mówiłem, że chcę się gdzieś usadowić chcę gdzieś e, pomyśleć żeby usiąść na dupie i nie jeździć ale, ale no podcast to są takie podróże, gdzie, gdzie no wystarczy impuls i, i już mnie nie ma, i już lecę i, i już lecę nagrywać I zatem czerwiec to jest Poznań, Euro i piłka na początku lipca skoczymy do Londynu i zobaczymy jak tam na Wimbledonie no i mam nadzieję spotkać się z Arkiem I z Przemkiem Zobaczymy co tam słychać na lotnisku No i Zobaczymy po prostu Arek Trendowski w planach Zobaczymy jak to będzie Potem, potem może na chwilę Skoczymy z powrotem Do mojego miasta Czyli do Dublina Zobaczymy co tam No i Myślę późno lipcowo, albo gdzieś może nawet w połowie lipca, zobaczymy jak to wyjdzie z montażem i wszystkim. Skoczymy do Afryki. Skoczymy do Afryki na kolejną podróż, tym razem nie życia, ale wybiera nas się kilka osób. Wybiera nas się do Afryki, tej arabskiej na górę. No i ponagrywamy, pojeździmy, popatrzymy co się dzieje nowi ludzie, nowe kontakty aczkolwiek grupa nas jest w pięciu, zobaczymy co z tego będzie no i myślę, że możemy się pokusić o kolejną mini podróż dźwiękową, czyli codziennie jeden podcast wideokasty, ale będzie zupełnie inaczej, bo jak słyszeliście, Panama była, piłują mi tutaj cholera coś, Panama słyszeliście, była podróżą jednostronną jakby moim osobistym zapisem tego wszystkiego a Maroko... Już się wygadałem, że Maroko... Eee, no nie, dobrze. A Maroko będzie zbitkiem pięciu osób, które, mam nadzieję, będą z chęcią um, brały mikrofon i będą um, mówiły o tym, co widzą, więc będzie zupełnie inaczej. I to mnie bardzo cieszy, bo ile można słuchać pieprzenia Dawidńskiego, takiego jak dzisiaj, lekko zawodzącego, lekko marudzącego i i, i, i rusz facet dupę i zrób coś w końcu, a nie mów, że ci źle znaczy nie jest mi źle, ale, ale mam dzisiaj taki nastrój właśnie że piłuje mi w głowie, tak jak słyszycie piłuje mi w nerach i wszędzie mi piłuje i ciśnienie wysokie i skacze mi tętnica i, i w ogóle kurde mam dosyć wszystkiego dzisiaj więc, yy, więc tak to bywa i potem po Maroku sko skoczymy znowu na podróżnicę klimaty, spotkamy się z Karoliną, spotkamy się z Simonem To będzie, myślę, sierpień podróżniczo, jeszcze będziemy doklejać różne rzeczy. Ja myślę, że... Zostało mi dużo materiału z Panamy, mówiąc szczerze, i myślę, że wrócę do Panamy późnym sierpniem, bo zostały mi dwa podcasty o kawie, został mi jeden podcast o kanale panamskim. I jeszcze mam troszeczkę ścinków, z których spokojnie można by 3-4 godziny złożyć, ale mam nadzieję, że, że opamiętam się w tym wszystkim i, i treść będzie drugorzędna, a jakość będzie pierwszorzędna, więc nie będę Was już zanudzał. No i na ostatnie chwile mojego życia, czyli we wrześniu początek października chciałbym zrobić cztery słuchowiska co tydzień jedno dwa są już przygotowane tak wstępnie trzecie razem z pewnym panem od okrętów podwodnych rozwijamy temat zobaczymy jak to wyjdzie w każdym razie chciałbym zakończyć to się mówi na wysokie C? Albo, no coś takiego się mówi chciałem zakończyć moje podcastowanie na 7 lat na, na wysokie no cokolwiek tam to się mówi C czy, czy cokolwiek tak wygląda plan a potem, potem jak to powiedział mm, doktor Wycior kroi mi się operacja. Mm, no i cóż, no i cóż, operacja podcast nie tylko dla orów. Hmm. Tak jak te 8 lat temu kupiłem bilet właśnie do Dublina, żeby zmienić troszkę klimat, ludzi, towarzystwo. E, tak dokładnie 4 nie. 5 lat temu, dokładnie w tym miejscu, gdzie teraz siedzę na takim placyku w centrum miasta, po raz ostatni nagrywałem podcast z Zuzą i ze Szczepanem, z którymi e, mam wrażenie, uda mi się coś e, około eurowego Czyli a propos naszej kochanej piłki nagrać Szczepan jest chętny, Zuza Zuza mówiła, że pod koniec maja Będzie także chętna Więc dzisiaj Wystosuję maila i zobaczymy jak Moi najlepsi podcastowi przyjaciele i twórcy Też tego podcastu się zapatrują Na spotkanie No I się teraz się na takim kamieniu Koszyk pełen zakupów, Kubuś Taki sok marchewkowy. Chociaż te soki to już nie takie jak kiedyś. Jak się piło bobo fruta, to potem trzeba było palcem wydobywać to, co zostało. A teraz wypijasz sok i butelka jest przeźroczysta, czyściutka i spływa wszystko. Chleb polski, ponczuszki dwa, dwie bułki, herbata polska. Polska jest tam, gdzie ja jestem. Polska jest tam, gdzie mówię po polsku, taka moja własna Polska, nie jestem dumny z Polski, nie jestem absolutnie e, patriotą takim, który by obnosił się ze swoją e, polskością, ale myślę, że w tej mizerii, która jest w Irlandii i, i, i mam wrażenie też może na jesień taki odcinek jakiś sprokuruje a propos Irlandczyków, jedzenia i życia tutaj. Myślę, że na przestrzeni może, nie, to złe, złe, złe wrażenie, na Patrząc po prostu na Irlandczyków, tutaj e, Polacy są wstrząsami. Polacy są tutaj naprawdę dość dużą e, siłą mózgową. Tutaj ogólnie nacja irlandzka za bardzo myśląca nie jest, ale, ale nie możemy im od, od, odbierać tego, temu krajowi, że przegarnął mnie na te prawie 8 lat. Dał pracę, dał jedzenie, dał kontakty, dał wspaniałych znajomych i, i nawet przyjaciół. i i tak jak ten kraj ogólnie jest, jest ok, tak ludzie mam wrażenie, pomimo tego, że są mili, fajni, sympatyczni, to jednak są jacyś tacy, może jeszcze bardziej smutni niż Polacy, jakby tak z nimi troszeczkę bardziej pogadać i, no i piją strasznie, piją. Ja, jeśli ktoś powie, że Polak pije, to pierwszego, pierwszy rzucę w niego kamienia tutaj... Pije się ogromnej ilości i frytki się je do wszystkiego, tak wam powiem, troszkę pomarudzę dzisiaj troszkę, a bo co? Frytki, nawet do lasagne, nawet do makaronu, do sosu, do fasolki pobretońskiej i na przykład takich rzeczy: frytki, wszędzie, więc piwo, frytki. Oj, no dzisiaj taki podcast przejściowy, właśnie, takie mam, właśnie. Przejściowe, chwilowe po wakacjach. Nie wiem, jak to się zebrać do roboty po wakacjach. I jeszcze jedną nogą, tą bardziej opaloną, jestem w Panamie, tą mniej opaloną jeszcze tutaj, stąpam po Dublinie z koszykiem, pierwszym koszykiem po wakacjach, po zakupach po wakacjach, nie to inaczej pierwszym koszykiem zakupowym po wakacjach no i cóż zostały zdjęcia, został podcast polecam tak skromnie bardzo polecam bo, bo plan był zupełnie inny ale myślę, że wyszło ciekawie, wyszło tak, tak inaczej troszeczkę czyli podnośnik u górala którego bardzo, bardzo pozdrawiam. Nie wiem, jak ten podcast wyjdzie, wyszedł. Nie wiem, w którym momencie ten mój podcast się ukaże. W każdym razie nie wiem, kiedy Góral też to planuje publikować, aczkolwiek mówi, że pod koniec maja to ma być. W każdym razie w każdym razie zapraszam i to będzie takie podsumowanie chyba mojej Panamy u, podcast, w podcaście Górala, którego zawsze lubiłem, ceniłem. Mam, mieliśmy tam jakieś małe yy, spięcia, starcia, ale to wszystko w dobrej wierze. W każdym razie regularność to jest podstawa według mnie w polskim podcastingu, a obydwa podcasty, jak i, mój, jak i Marka, ten warunek najważniejszy dla mnie spełniają. No i tak to wygląda. Stały 3 minuty do końca 20 minut dzisiaj i co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? W ten piękny, słoneczny, irlandzki dzień.. Mm, no mam dzisiaj taki muchy pną się, jak to się mówi. I te badania niedobre i te tabletki wstrętne i. No, no nie wiem, no, no, no, no będę myślał pozytywnie, będę myślał pozytywnie, jestem pozytywnym facetem, jestem optymistą, e, optymiści żyją i zawsze trzymają się mnie głupie dowcipy, zawsze mam dużo ciekawych, interesujących, tak myślę ja osobiście, pomysłów, dużo się dzieje, ale jak już mówię, muchy w nosie powakacyjne, muchy takie... No, wiecie, no, no, jak już wspomniałem na samym początku, powroty, przyjazdy, wakacje dziewczyny, chłopaki i, i... co? I koszyk pełen żarcia, Kubuś, który nie smakuje tak jak kiedyś. W ogóle żarcie w Panamie nie było za dobre, ale na samym końcu, jak już powiedziałem, jeśli słuchaliście panamskich podcastów, to to mówiłem, że na wyspie tam gdzie mieszkaliśmy tylko było organik w żarcie i naprawdę różnica była niesamowita Te, tą chemię, ten syf jaki jemy a tam to wszystko zdrowe to jest nie do porównania więc, więc jedzcie zdrowo jeździcie bezpiecznie bądźcie sobą bądźcie optymistami i słuchajcie pod, polskich podcastów bo to jest yy chyba jedna z ostoi prawdziwości w dzisiejszym świecie, tak myślę, jedna z niewielu rzeczy, która jest prawdziwa, bo wszystkie chłopaki, wszystkie dziewczyny, które specjalnie dla was nagrywają e, rozmawiają co tydzień, czy co dwa czy, czy pieprzyć te wszystkie e, regularności, te wszystkie zasady po prostu bądźmy sobą, ale, ale róbmy to jak najlepiej potrafimy e, i myślę, że podcasting który, który dla mnie tak naprawdę to 7 lat temu się zaczął, bo 7 lat temu napisałem do Witkowskiego kurde, fajny facet z ciebie, też bym chciał robić to, co ty, Łukasz, odpisał e, no i cóż e, Łukasz nie nadaje, ja nadaję i mam wrażenie, mam wrażenie, że zostałem samodzielnym, jedynym polskim podcasterem, który nadaje od samego początku pod tą samą nazwą, czyli podcast nie tylko dla orów wciąż jest i myślę, że wciąż będzie, nawet jak mnie nie będzie, ale wszystko będziemy wiedzieć na jesień. To tyle, do usłyszenia Miło do was gadać czasem, nawet w takim podłym nastroju.